dziennik pokładowy. Wpis 13. A po dłuższej, no dość długiej, powiedzmy, przerwie pomiędzy wpisem 12 a 13, która spowodowana była remontem tutaj właśnie moim, na moim statku kosmicznym, praca wrała, wreła, prac, no praca wre w czasie przeszłym. To znaczy, że już nie wre. Teraz ja, ja tutaj wre, do mikrofonu i no nic, nie, nie super mam teraz tutaj taki kokpit w ogóle odpicowany mucha nie siada, fajnie jest w ogóle cieszę się, że tutaj akustyka trochę się też zmieniła, więc może znajdzie to odzwierciedlenie na nagraniu we wpisie, ale już może przejdźmy do rzeczy, ponieważ pewnie nikogo to za bardzo nie interesuje jak ja tutaj mam teraz i właśnie dzisiaj chciałem opowiedzieć o komiksie generalnie rzecz biorąc o serii komiksowej a raczej nawet nie tyle serii, co y, historii, która zawarła się w serii Incredible Hulk. I właśnie jak nie trudno się domyśleć, będzie to y, komiks o Hulku, zatytułowany Planet Hulk. Może najpierw słówko wyjaśnienia, oczywiście myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać postaci Hulka, jako iż jest ona znana czy to z dwóch swoich filmów, które no, niedawno wyszły stosunkowo, czy to no, z Avengers gdzie też Hulk, no, jego rola nie była może zbyt wielka i sam film, powiedzmy sobie szczerze, no, nie był jakoś specjalnie rozbudowany popularnie, to była taka raczej, no, zmieszajmy wszystkich bohaterów i rzućmy ich do walki z czymś. A o co chodzi, to już tak niespecjalnie trzeba tłumaczyć. Wiadomo, że jak się Hulk z Iron Manem i Torem i Kapitanem Ameryką razem tłuką z kosmitami, no to wiadomo, że jest nerdkazm i jest mnóstwo przychodów do filmu. A fabuła, niech sobie tam gdzieś leży. Najlepiej na półce i niech czeka na jakieś lepsze czasy. No i właśnie tak bo w filmie Avengers, który mi się średnio podobał, bardzo mi się średnio podobał, ale nie, ale było okej, okay, bo yy, no nie spodziewałem się po nim niczego więcej niż takiej właśnie nawalanki, która ma być podsumowaniem tych wszystkich filmów, jakie wyszły do tej pory. No i to dostałem. Więc w sumie nie powinienem być rozczarowany, ale jednak trochę jestem, bo no Avengers to jest jednak yy, komiks, który, znaczy Avengers, to jest seria komiksowa oczywiście, ale w, w obrębie tej serii wydawniczej miała naprawdę wiele dobrych historii, ciekawych, interesujących, niosących ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny i y, naprawdę dobrze rozpisanych. No i szkoda, że to została tak przez tego Widona spłaszczona do takiej napierdalanki, że o, lecimy, hura na wroga. No o, no, okej, okay, było tam parę takich twistów fabularnych, ale one brakowały im takiego kontekstu. No ale widzę, że już zboczyłem za bardzo w stronę Avengers, podczas gdy powinienem mówić o Planet Hulk, a zatem o komicie, który no w pewien sposób zrewolucjonizował postać zielonego olbrzyma, ponieważ... no wszyscy wiemy jak to jest z Hulkiem. Z Hulkiem to jest tak, że on jest wielki, silny i tłucze wszystkich dookoła. No i trudno, szczerze mówiąc, dopisać do tego jakąś fajną fabułę. To znaczy, owszem, było mnóstwo ciekawych problemów o Hulku, na przykład Hulk Gray, Gray, napisany przez Jeffal Loeb tak się czyta chyba jego nazwisko, który, no napisał naprawdę ciekawą historię, pokazującą pierwsze dni Hulka. No było też dużo komiksów Petera Davida, który właśnie przez wiele, wiele lat, już nie pamiętam ile, ale naprawdę to było dużo, chyba 10 czy nawet więcej, tworzył, kreował serię o Hulku i tam też naprawdę świetne historie w jej obrębie utrzymywał i naprawdę polecam ten jego, yy, ten jego no, okres wydawniczy, na który składały się historie pisane przez niego. No i ale w końcu Peter David odszedł i przyszedł Greg Pak. Yy, scenarzysta, który, no jak już mówię, zrewolucjonizował postać Harka w ogóle... Yy, wyrwał go z tych okowów takiego schematyzmu opowieści, że o, no bo generalnie, opowieści o Hulku były mocno schematyczne, to znaczy, że tak, jest w sobie Hulk, jest sobie spokojny, nagle zaczyna szaleć, nagle zbiegały się bohaterowie, superbohaterowie, którzy chcą go powstrzymać, potem się okazuje, że Hulk szalał z jakiegoś tam powodu, bo go na przykład opętał jakiś demon, bo jakiś super złoczyńca, wszczepił mu do mózgu jakiegoś, Makcyla, czy, czy po prostu starał się kogoś tam ratować, a jego intencje zostały opacznie zrozumiane. No i Hulk atakuje tych bohaterów, którzy próbują go powstrzymać, bo nie wiedzą co czynią. Oni się tłuką tak nawzajem. W końcu jakoś dochodzą do tego, że tak naprawdę Hulk robi to, co robi, nie dlatego, że wpadł w szał, tylko dlatego, że ma jakiś cel. Albo, że został opętany. No i razem wspólnie łączą siły z Hulkiem i no, zażegnują niebezpieczeństwo. I to jest, to jest historia, która powtarzała się w historiach o Hulku mnóstwo razy. Aż do zażygania, aż do znudzenia, bo... No, już szło się normalnie powiedzieć, jak się czytało te kolejne komiksy oparte na tym samym schemacie. A Greg Pak, który stworzył y, Planet Hulk, no, wymyślił coś zupełnie nowego, coś, czego jeszcze w Hulku nie było. A mianowicie postanowił, iż wyśle go w kosmos. To znaczy, nie własnymi rękami oczywiście nie własnymi rękami, tylko rękami bohaterów, którzy postanowili, że Hulk jest tak wielkim zagrożeniem i oni nie są w stanie mu pomóc, nie są w stanie wyleczyć Bruce'a Bannera z Hulka, nie są w stanie go w żaden sposób uspokoić na dłuższą metę, bo za zawsze się tam wyrwie spod kontroli, zawsze zacznie znowu tłuc, yy, niszczyć i tak dalej. I dlatego postanowili, że wsadzą go w rakietę i wyślą w kosmos, yy, na jakąś tam bezludną planetę, gdzie on sobie będzie tam mieszkał na tej planecie, nikomu nie będzie zagrażał, aż do czasu aż oni potencjalnie wymyślał jakieś lekarstwo na halka. No i jak pomyśleli, tak zrobili. Podstępem zwabili halka do takiego takiej sondy kosmicznej czy no takiej rakiety i wysłali go w kosmos. Ale Coś się stało, Halk zaczął szaleć w środku, jak się dowiedział o tym, że no, zamknęli go. No i przez te swoje szaleństwa zmienił tor lotu tej rakiety i ona zamiast trafić na tę spokojną planetkę, gdzie tam y, Halk miał sobie spokojnie żyć w samotności, nie krzywdząc nikogo, to y, rakieta zmieniła kurs i rąbnęła w taką planetę o nazwie Sakar. A y, ta planeta charakteryzuje się skrajnie niesprzyjającym środowiskiem, y, jest na niej mnóstwo niebezpieczeństw, Mnóstwo postaci, które niemalże dorównują Hulkowi siłą. I no, generalnie Hulk wpadł w sam środek gówna. No i cóż ten Hulk nasz zrobił? No, yy... Zaklimatyzował się na tej planecie. Na początku był właśnie takim, yy... no, został schwytany przez Tubylców i zmuszony do walki na arenie, yy, jako iż cała planeta Sakar, jest w większej części zamieszkała przez podobne do ludzi różowo-skórę istoty, które, których poziom cywilizacyjny, technologiczny jest wiele wyższy niż ziemski z tego co widać, ale jednocześnie jeśli chodzi o kostiumy, ubiory, o budynki, to Hulk trafił właśnie pomiędzy takich, można powiedzieć, starożytnych Greków i Rzymian. To jest właśnie taka stylistyka tych właśnie rozwiniętych cywilizacji śródziemnomorskich. No tam są też troszkę drobne elementy chyba też z tego co zauważyłem starożytnego Egiptu, no Grecja, Rzym i w ogóle to bardzo ciekawa stylistyka jakiej obraca się, obracają się te istoty, które różowo-skórzy, jakich nazywa halk. No i oni właśnie go schwytali i zrobili z niego takiego halka gladiatora, który dla, dla uciechy, cesarza tam, czerwonego króla tak się chyba nazywał, no, walczył z różnymi monstrami. W końcu ruch oporu się dowiedział o tym, że Halk przybył na tę planetę i powiązali go z pewną przepowiednią, jaka od dawna krąży na Sakarze, że oto przybędzie Sakarson, który wyzwoli ludzi z spod władzy no, Czerwonego Króla. No i właśnie pomyśleli, że to właśnie jest Halk, ten Sakarson. A czy się nim okazało, to to już jest. To jest długa historia. Dość rzec, iż Hulk właśnie trafia do tego ruchu oporu i rozpoczyna gigantyczną kampanię przeciwko Czerwonemu Królowi. Są epickie walki, że się gra o Tronochowa. Poważnie mówię, świetnie rozrysowane, świetnie napisane. Jest mnóstwo tych. Hulk oczywiście ma swoją drużynę, swoje, swoje przymierze. przymierze jest pewnymi grupą kosmitów ramię w ramię z nimi walczył na arenie i teraz oni przyłączyli się do niego w jego rebelii przeciwko Czerwonemu Królowi. No i to jest naprawdę wow, wow, coś niesamowitego, bo wcześniej takiego halka nigdy nie widziałem, ani większość czytelników pewnie, która, nawet jeśli dobrze znają yy, historię o Zielonym Olbrzymie, to jednak czegoś takiego jeszcze nie było, bo no to był niesamowity komiks, bardzo klimatyczny, bardzo taki... Yy, na, narysowany i napisany z olbrzymim rozmachem, a jednocześnie no nie był głupi. To nie była taka no, nawalanka prosta. Widać, że Hulk no, czegoś, do czegoś tam zmierza na tej planecie. Próbuje tam jakoś się odnaleźć w tej sytuacji. I no... Wow, super. Y, seria y, miała w sobie... Znaczy, zawierała się, y, jak już mówiłem, w y, serii... Znaczy, Historia Plany Hulk miała 15 zeszytów, które zawierały się w serii The Incredible Hulk. Tam chyba, wolumin trzeci. Tak. I właśnie Hulk. No, na przestrzeni tej serii dość, no, pokazał dużo ciekawych rzeczy. W ogóle był postacią zupełnie inną, ponieważ jak wiadomo Hulk ma kilka tam w jest zielony Hulk, jest szary Hulk. Ostatnio się pojawił Czerwony Hulk, ale to już nie ten Hulk, to jest inny Hulk to w ogóle wow, kosmos kompletny. Może nie będę się nad tym za bardzo rozwodził, ale w każdym razie Hulk, który wylądował na tej planecie, już jest właśnie też innym aspektem. Też już nie jest takim tym zwykłym zielonym Halkiem, chociaż go przypomina, on tak już wyraża się, raczej tak jak Conan Barbarzyńca jest właśnie yy, o wiele silniejszy niż poprzednie Inkarnacje no yy, zdarzyło się w tej, na przestrzeni tej serii, że yy, no tu będzie drobny spoiler, więc proszę wrażliwych o zakrycie uszy na 20 sekund. Uwaga, leci spoiler. Hulk wskakuje do jądra planety, która ma się rozlecieć i przytrzymuje to jądro i ta planeta się nie rozlatuje. Koniec spoilera. Już koniec spoilera. I no wow, i w ogóle takich yy, akcji jest mnóstwo, które pokazują, że no Hulk jest jednak najpotężniejszym bohaterem na Ziemi który no chwilowo właśnie działa w kosmosie i tam wymiata. No i właśnie ta jego postać nabiera takiej, yy, takiego drugiego dna trochę, bo już nie jest takim yy, zwykłym zimnowojennym zagrożeniem. Wiadomo, kiedy Hulk powstawał yy, no, w latach zimnej wojny, właśnie bano się tego takiego nuklearnego zagrożenia, które tam Rosjanie mogą na Amerykanów spuścić i vice versa. I właśnie Hulk był yy, pierwotnie takim yy, katalizatorem tych negatywnych emocji, że on właśnie był takim stworzonym przez bombę przez y, promieniotwórczą bombę gamma z tworem, który jest niepowstrzymany i to on był takim symbolem właśnie tej, y, tej epoki nuklearnej, zimnej wojny. i No i właśnie, już, już mamy y, tę epokę szczęśliwie za sobą, już nikt się tam specjalnie chyba nie boi. tak nuklearnego chyba, że tam Korea coś odwali, ale chyba tam jest teraz już spokojniej niż wcześniej. więc No i więc właśnie Hulk się stał takim anachronizmem. Nie, nie mógł sobie znaleźć miejsca w tej popkulturze. No i właśnie ta ta historia Planet Hulk w pewien sposób przywróciła Halka uniwersum Marvela. On już przestał być takim no... gościem z którym nie wiadomo co zrobić, bo jest za silny, żeby go uwikłać w jakąś większą rozrubę. Wiadomo, że wszystkich pokona, więc kogo tu postawić mu na drodze. No i, no i nieźle nie to wyszło. To jest, wyszło naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że ta historia planet Hulk dała kierunek rozwojowi postaci na następne kilka lat. Ponieważ zaraz potem ukazała się seria World War Hulk, która opowiadała o tym, jak Hulk wraca na Ziemię, na gigantycznym kamiennym statku, na czele całej Zgrai Kosmitu i chce spuścić, no, Walmart, tym bohaterom, którzy go wysłali na tę planetę. I no naprawdę seria jest już trochę słabsza, no nie oszukujmy się znacznie słabsza niż Planet Hulk, ponieważ nie jest tak zwarta nie jest taką zwartą całością tylko jest właśnie rozsiana po tych wszystkich seriach Marvelowych, tam każdy komiks chyba wydawany przez Marvela, czy też prawie każdy miał swój zeszyt czy też kilka zeszytów oddzielnych poświęconych właśnie temu jak ci bohaterowie zareagowali na to, że Hulk zawisł nad Manhattanem nad Manhattanem swoim gigantycznym statkiem i, no, przeprowadził inwazję regularną. No, seria miała swoje wzloty i upadki, lepsze i gorsze momenty, była gigantyczna, epicka walka pod koniec, naprawdę fajna. Ale, no, to już nie było to, to już było, to już było właśnie nastawione na efekciarstwo, na takie pokazanie, że, no, że Hulk niszczyć, że teraz jest silniejszy niż kiedykolwiek, że może naprawdę na wszystkim nakopać, nawet najpotężniejszym kozakom na planecie. No i, ale może wrócimy jeszcze do y, Planet Hulk. Chociaż nie bardzo wiem, co mógłbym o nim opowiedzieć. Może to, że y, miał na przestrzeni y, serii Planet Hulk y, kilku rysowników, y, którzy prezentują dość zbliżony styl, dzięki czemu komiksu nie czyta się zbyt, y, y, znaczy nie ma takiego wrażenia rozstrzału, że jeden rysownik różni się stylem tak bardzo od drugiego, że to wygląda zupełnie jak inny komiks. Nie, nie, nie. Tutaj y, wszyscy rysownicy, tam chyba było ich dwóch czy trzech. Nazwisk już kompletnie nie pomnę, ponieważ oni mi się tak właśnie zlali w jedno. Musiałbym zajrzeć do swojej ściągawki, ale obawiam się, że chyba mi gdzieś zleciała pod stół. Musiałbym zanurkować pod stół, a mi się nie chce nurkować. Jako iż no, mam drobne problemy właśnie z krzyżem, ale nie takie jak myślicie. Nie z tym krzyżem, co myślicie, ale właśnie, no i... No to już dobra, to każdy, kto będzie chciał zacząć, kto narysował Planet Hulk, zajrzy na własną rękę do internetu. Ale właśnie mówię, że te rysunki są naprawdę dobre, naprawdę świetnie narysowane, kolory są podłożone znakomicie. Szczegółowe, właśnie takie przesycone szczegółami doskonale skomponowane jak ma być jakiś szerszy kadr, żeby na przykład pokazać jakąś wielką armię, to ten kadr jest jak ma być jakiś kadr pokazujący zbliżenie jak Hulk komuś rozkwasza twarz, no to to też jest i wszystko jest narysowane świetnie, bardzo dokładnie, bardzo z takim wyczuciem z takim pazurem i no, czyta się tę serię dzięki temu z przyjemnością to nie jest tak, że rysunki są osłabiają komiks. Nie, tutaj jest właśnie tak, że rysunki dorównują scenariuszowi. Świetne rysunki, świetny scenariusz, czyta się z prawdziwą przyjemnością. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, no w komiksie właśnie jest też tak dobrze, że on się nadaje dla... Znaczy komiks jest bardzo dobry dla nowych czytelników, którzy wcześniej no, nawet nie sięgali po żadne komiksy ani z Hulkiem, ani z nikim innym. Że mogą sobie przeczytać, bo to jest historia zupełnie oderwana od, uni od głównego uniwersum nie ma tam gościnnych występów. No, poza jednym. Jedna postać się pojawia, ale ona jest dosyć popularna, więc nikomu nie powinno sprawić żadnej konfuzji, jeśli ktoś sięgnie po Planet Hulk na przykład, no, za moją namową, bo, mu się na, bo mój hype, jaki przeprowadzam tutaj na Planet Hulk, zachęci tego kogoś i pomyśli sobie, o, jaki fajny komiks, może sobie przeczytam. No i ten ktoś sięgnie po ten komiks i nie będzie miał żadnej konfuzji. Normalnie będzie czytał, i nie będzie czuł, że coś traci, że czegoś nie rozumie, bo są odniesienia do jakichś wcześniejszych ser. Nie, tam nie ma żadnych odniesień, ta historia jest zwarta, jest całościowa, jest doskonała, jest przeznaczona właśnie, można powiedzieć, specjalnie dla takiego nowego czytelnika, który nie zna całej tej mitologii Halka, wie tam, że, no, jest taki gość, który zmienia się w zielonego stwora, jak jest wściekły. I to tyle. No i... Właśnie taki człowiek, taki panopek, czy taka panienka, jak sobie weźmie ten komiks, to będzie usatysfakcjonowana, ale też fani. Fani też będą oczywiście usatysfakcjonowani, bo zobaczą swojego ulubionego bohatera w nowej odsłonie. Zaczął właśnie, jak jest skonfrontowany ten stary Hulk, taki, no ten anachroniczny, o którym mówiłem, z Hulkiem nowym, kosmicznym, w ogóle konkwistadorem, dżingi z Hanem Kosmosu. I to też może się spodobać. W ogóle polecam ten komiks to prawdę wszystkim. Ponieważ jest to kawał świetnej lektury i to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na jego temat. Nie, nie, przepraszam, to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze została kwestia. No kilka kwestii. Przede wszystkim na podstawie tego komiksu powstał film długometrażowy animowany, który nosi tytuł Planet Hulk, tak samo jak właśnie ta historia komiksowa. Został w Polsce wydany, chyba nawet z dubbingiem, ale nie pomnę, bo ja oglądałem tylko z... no właśnie, tylko oryginalną wersję, bez dubbingu, bez nawet tampisów. I powiem wam, że ten... A, polski tytuł. Hulk na obcej planecie. No tak sobie przetłumaczono ten tytuł. Chociaż z drugiej strony trudno pomyśleć, jak można by w inny sposób przetłumaczyć. Ale już wracając do animacji. Animacja jest naprawdę dobra, świetnie narysowana, tak może nie w stylu komiksu, bo to by było trochę trudne, problematyczne ze względu na to, że komiks był właśnie miał taką dosyć szczegółową kreskę, a wiadomo, że no, kartuny, czyli te kreskówki, muszą mieć trochę uproszczoną, żeby animatorzy się tam, no, głowy im nie popękały. No i sama, sama historia została mocno skrócona w filmie. Pewne rzeczy zostały też zmienione, pewne pewne postacie się nie pokazują. Ta postać, o której mówiłem, że występuje, że jest gościnny występ tej postaci, ona została zastąpiona inną, ponieważ, no ze względów licencyjnych, ponieważ studio, które y, tworzyło tę animację, nie miało właśnie licencji na tę postać, musiało ją zastąpić inną. <śmiech> Przepraszam, troszkę się wziąłem i przeziębiłem. Pogoda, no, nie wysoka jest, ale już wracajmy na planetę Sakar do animacji. Jak już mówiłem, animacje warto obejrzeć, jeśli ktoś nie ma zamiaru czytać komiksu, jeśli ktoś ma zamiar czytać komiks Planet Hulk, a naprawdę polecam, to yy, sugerowałbym najpierw zobaczenie komiksu, najpierw przeczytanie tej całej 15 yy, zeszytowej opowieści, a potem dopiero osiągnięcie po yy, animację, ponieważ jeśli ktoś najpierw obejrzy animację, to raz, że nie będzie niczym zaskoczony, no prawie niczym zaskoczony w komiksach, a dwa, że no... No moim zdaniem po prostu jest lepiej najpierw zobaczyć jak to wygląda na papierze, najpierw tę pełną wersję taką rozwiniętą, rozbudowaną, epicką, wielopłaszczyznową, wielowątkową, a dopiero potem taki... taką skondensowaną pigułkę całej fabuły, jaką jest film. No nie oszukujmy się, nie dało się zawrzeć wszystkiego w pełnometrażowej animacji nie dało się całej opowieści o Halku, który jest na opcji planecie, ponieważ ona była naprawdę długa, naprawdę rozbudowana, z wieloma wątkami. Musiało musiał, no, przyciąć wiele rzeczy. Wiele rzeczy no wypadło. Niestety zakończenie zostało zmienione, to od razu mówię. Więc jeśli ktoś przeczyta, yy, jeśli ktoś najpierw obejrzy film, to potem bardzo się zdziwi, czytając komiks. Ale cóż. Yy, mimo wszystko polecam jedno i drugie w takiej kolejności, w jakiej powiedziałem i to już by chyba naprawdę było na tyle, jeśli chodzi o ten komiks. No cóż, ja jeszcze mogę tutaj powiedzieć. Widzę, że mam jeszcze trochę czasu do mojego półgodzinnego limitu, jaki sobie narzuciłem na większość podcastów, ale nie chciałbym też przedłużać ponad miarę i właśnie bełkotać tak pod koniec, żebym już, o już nie wiem co powiedzieć. No to myślę, że to już by było naprawdę na tyle. Yy... Po dłuższej przerwie wróciłem, teraz już na dobre, naprawdę możecie się spodziewać regularnych audycji podcastowych o yy, no, rzeczach science fiction, o tych, yy, o tych moich nowych podróży, moim statkiem, już odrestaurowanym, w ogóle odpisowanym, że mucha nie siada po nowych galaktykach, yy, fantastyki naukowej, po nowych komiksach, grach, książkach, yy, filmach oczywiście. No i to już by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, serdecznie dziękuję za wysłuchanie, i bez odbioru.